Już wyżej wykazaliśmy, że warstwa włościańska, przedstawiająca w innych krajach trwałą podstawę siły finansowej państwa, w rdzennej Rosji popadała w stopniową ruinę. Rząd nie tylko nie mógł marzyć o podwyższaniu podatków z ziemi, ale zmuszony był od czasu do czasu zaległości podatkowe darować. Natomiast zaczęły się zjawiać w budżecie coraz większe sumy na ratowanie ludności w okolicach dotkniętych głodem. Z drugiej strony całe kraje pod uciskiem polityki kresowej zatrzymały się w rozwoju kulturalnym i ekonomicznym, jak na przykład Litwa, gdzie pod wpływem zdławienia prawami wyjątkowymi żywiołu polskiego, który przed rokiem 1863 tworzył całą jej kulturę, ruch umysłowy i kierował jej wytwórczością ekonomiczną, w ciągu ostatniego czterdziestolecia nastąpiło cofnięcie się w kulturze na wielu polach. Jeżeli zaś niektóre kraje pod wpływem przyczyn, niezależnych od polityki, rządu, ekonomicznie się podniosły jak Królestwo Polskie, gdzie powstał wielki przemysł fabryczny, to nie ma najmniejszej wątpliwości, że przy innym zarządzie, przy innym systemie politycznym postęp ten byłby o wiele szybszy bez porównania wszechstronniejszy i na zdrowszych oparty podstawach. Przy tak niskiej sile podatkowej ludności rząd musiał oprzeć swój budżet przede wszystkim na podatkach łatwiejszych do ściągania, mniej odczuwanych, jakkolwiek mniej sprawiedliwych i gorzej się odbijających na ludności. W budżecie państwowym rosyjskim uderzał od dawna nieproporcjonalny przerost podatków pośrednich nad bezpośrednimi. Przy taryfie celnej, należącej do najwyższych w świecie, przy wysokiej akcyzie od spirytualiów, tytoniu, zapałek, nafty i cukru, państwo musiało ratować swój budżet, stając się samo przedsiębiorcą na wielką skalę. Dochód z monopolu wódczanego stał się największą pozycją budżetu dochodów, stanowiąc trzecią część jego stał się, można to powiedzieć śmiało, główną podstawą finansów państwa. Państwo oparło swój byt finansowy na chorobie, która toczy ludność, niszczy ją fizycznie, moralnie rozkłada oraz tamuje jej postęp kulturalny i ekonomiczny. Budżet państwowy pomimo to w żadnym momencie nie zbliżał się do równowagi. Długi państwowe coraz szybciej rosły, a procenty wypłacane za granicą coraz większą zajmowały pozycję w rubryce rozchodów. Tu więc zbliżało się położenie bez wyjścia, które pomimo wszystkich środków ratunku zapowiadało państwu, prędzej czy później, finansową katastrofę. Niezależnie od kryzysu konstytucyjnego, od wzrostu i organizowania się opozycji przeciw rządowi i od się prądów rewolucyjnych, w samej istocie państwowości rosyjskiej i kierunku jej rozwoju tkwiły niebezpieczeństwa, nie dające się bezgruntownej zmiany ustroju państwowego odwrócić. Niejedno z tych niebezpieczeństw było aż nadto widoczne. Zdawali sobie z niego sprawę sami kierownicy nawy państwowej. Szukali nawet środków zaradczych, ale nigdy nie mogli się pogodzić z myślą, że sama istota ustroju państwowego jest ich źródłem, bo reforma tego ustroju Wymagałaby zrzeczenia się całego szeregu ambicji, z którymi polityka państwa już się była zrosła. Odbierając jednocześnie niepodzielną władzę i związane z nią korzyści biurokracji. Losy państwa w swych rękach dzierżącej. Ewolucja rosyjskiej polityki wewnętrznej. W ciągu panowania Aleksandra II i Aleksandra III świadczyła, że Rosja nie może się odnowić na drodze reform z góry. W społeczeństwie rosyjskim coraz wyraźniej rozwijało się przekonanie, że Rosja wejdzie na nowe drogi tylko pod naciskiem z dołu. Konflikt nowoczesny między społeczeństwem a rządem rozwijał się przez całe niemal stulecie, od buntu dekabrystów. Ale i w konflikcie tym mniej było prądu twórczego, odnowicielskiego, niż fatalnego dążenia ku katastrofie, co było również konsekwencją ustroju państwa i wewnętrznej jego polityki. Wschodnie początki państwa rosyjskiego, dążenie do utrwalenia despotyzmu, jako jego podstawy, wcześniej rozwinęły we władzy państwowej skłonność do niszczenia w narodzie wszelkiej poza nią siły, wszelkiej organizacji społecznej. Zrodziły w niej ducha nieposzanowania dla tradycyjnych instytucji, wytworzonych przez stulecia życia społecznego pracą całych pokoleń. Władza dążyła do tego, żeby jedyną organizacją ludności była organizacja państwowa. Odnowienie zaś machiny państwowej przez Piotra Wielkiego, udoskonalenie jej na sposób europejski, wreszcie zasilenie jej obcemi żywiołami, dało jej znaczną sprawność działania, możność przeniknięcia o wiele głębiej w życie narodu, niż to czyniło dawne państwo moskiewskie. Jeżeli Iwan Groźny niszczył całe ustroje społeczne, jak Nowogrodu i Pskowa, przesiedlając masowo ludzi z jednej prowincji do drugiej, to państwo Piotra Wielkiego i jego następców, zorganizowawszy ścisłą kontrolę nad ludnością i wnikając we wszystkie dziedziny życia, nie dopuszczając systematycznie Ażeby jakakolwiek organizacja żyła i tworzyła się poza rządem, tępiąc wszelką skłonność do zorganizowanego życia zbiorowego, prowadziło niemniej skutecznie dzieło zniszczenia wszelkiej budowy społecznej, tym bardziej, że w razie potrzeby umiało się uciekać do nie mniej radykalnych jak Iwan Groźny środków. W tym właśnie leży wyjątkowy charakter państwowości rosyjskiej, różniący ją od państw europejskich i azjatyckich jednocześnie. Że kierownicy jego rozporządzali tem i środkami kontroli nad poddanymi, jakie istnieją w państwach europejskich, a nie mieli tego, co rządy europejskie zmysłu konserwatywnego nakazującego szanować instytucje tradycyjne pielęgnować te cenne fundamenty bytu społecznego, na których wytworzenie wieki się składają. Tradycyjne obyczaje, ustalone pojęcia prawne, poczucie hierarchii społecznej, wszystko to, co stanowi węzły łączące ludzi w społeczeństwo i daje temu społeczeństwu trwałą budowę, niezależnie od przemijających form organizacji państwowej, nie miało w ich oczach wartości, a jeżeli im na drodze stało, podlegało bezwzględnemu niszczeniu. Rząd rosyjski umiał być pierwszym rewolucjonistą, gdy mu to było potrzebne. Umiał prowadzić politykę wygrywania jednych warstw społecznych przeciw drugim. Podburzać przez swych agentów Włościan w Królestwie Polskim a zwłaszcza w krajach zabranych, przeciw szlachcie polskiej, w prowincjach zaś nadbałtyckich przeciw baronom niemieckim. Okrutna żakeria, która wybuchła w Kurlandii i w Inflantach w roku 1905, zorganizowana przez socjalistów łotewskich oraz kierowana nienawiścią plemienną i klasową włościan łotyszów przeciw Niemcom, Właścicielom większej posiadłości w znacznej mierze skorzystała z gruntu przygotowanego przez politykę rządu zapanowania Aleksandra III. Zwróciła się ona jednocześnie przeciw władzom rosyjskim, które w ten sposób zaczęły zbierać owoce rewolucyjnej polityki rządu. Owoce, na które może nie trzeba będzie zbyt długo czekać i w innych prowincjach.